To są informacje Polskiego Radia 24. Donald Trump grozi wyjściem z NATO. Temat ma zostać poruszony podczas orędzia do narodu. Prezydent Karol Nawrocki przyjął ślubowanie od dwóch sędziów. Czworo czeka na podobne zaproszenie. W tych informacjach będzie również Harry Potter i wysokie zarobki młodych aktorów. Minęła 21. Damian Szpyra. Zapraszamy. Groźby Donalda Trumpa o opuszczeniu NATO przez Stany Zjednoczone to kolejna odsłona trwającego kryzysu, ocenił politolog Arkadiusz Modrzejewski, profesor Uniwersytetu Gdańskiego. Amerykański prezydent wspomniał w wywiadzie dla dziennika Daily Telegraph, że rozważa wyjście z sojuszu północnoatlantyckiego. Porównał sojusz do papierowego tygrysa. Podobne stanowisko ma powtórzyć w najbliższych godzinach, przy okazji orędzie do narodu. Stany Zjednoczone przestają być gwarantem bezpieczeństwa w świecie zachodnim i Europa musi liczyć na siebie, podkreśla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 Formalne wyjście z NATO nie jest łatwe. Decyzja prezydenta musi uzyskać zgodę Senatu. Orędzie do narodu prezydenta Donalda Trumpa ma rozpocząć się o trzeciej w nocy czasu polskiego. Nie milknął echa decyzji prezydenta Karola Nawryckiego. Zaprosił on na złożenie ślubowania dwoje z sześciorga wybranych przez Parlament Sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Małgorzata Gromacka z KO podkreśla, że to Sejm, a nie prezydent wybiera sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Więc tutaj jest niezrozumiała absolutnie postawa pana prezydenta. Ja powiem szczerze, że pan prezydent kolejny raz myli chyba swoje prerogatywy. Pan minister Żurek spowodował ten cały bałagan. Odpowiada Jan Musiński. z PiS.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 Sędziów wysłało do prezydenta list z pytaniem, kiedy mogą być zaprzysiężeni. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Minister energii podsumował obecną sytuację na rynku paliw w Polsce. Jego zdaniem wprowadzone mechanizmy są skuteczne. Zgodnie z decyzją resortu, jutro cena maksymalna benzyny 95 wyniesie 6,23 zł za litr, a oleju napędowego 7,65 zł za litr. Minister Miłosz Motyka podkreślił również, że rząd monitoruje zjawisko tzw. turystyki paliwowej na stacjach benzynowych w pobliżu polskiej granicy. Mamy w zanadrzu przeanalizowane dokładne mechanizmy, jak możemy zainterweniować w przypadku zaistnienia tego problemu, który może dotyczyć braku paliwa przy niektórych w niektórych powiatach, przy niektórych stacjach. Dzisiaj takiego zagrożenia, Szanowni Państwo, nie ma. Dzisiaj stany magazynowe, dzisiaj to podaż paliwa jest na odpowiednim poziomie. Są kolejki przy stacjach, niektórych przy granicy, natomiast one nie wpływają na to, by paliwa na tych stacjach brakło. Jutro oraz w piątek Ministerstwo Energii planuje spotkania z przedstawicielami branży paliwowej. Podczas rozmów mają zostać omówione dalsze kroki w zakresie walki ze skutkami kryzysu paliwowego na świecie. Na koniec o magicznie wysokich pensjach młodych aktorów serialu o przygodach Harry'ego Pottera. Już na starcie swojej kariery zarobią nawet pół miliona funtów, czyli 2,5 miliona złotych, a więcej o tym w relacji Anny Rączkowskiej.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 Od minus 3 do około zera będą wskazywać tej nocy termometry w północnej połowie kraju w części południowej od 1 do 3 stopni na plusie. Tam też spodziewane przelotne opady deszczu, a w górach śniegu. W czwartek znów ciepło i wiosennie, ale nie wszędzie. W pasie do polszczyzny po podkarpacie może przelotnie popadać. Temperatura maksymalna od 12 do 14 stopni na południu około 10. Klima. Niejakość powietrza w całym kraju jest dobra lub bardzo dobra. Obecnie 12,5% energii w krajowym systemie pochodzi ze źródeł odnawialnych. W lasach na północy województwo łódzkiego, mazowieckiego, podlaskiego utrzymuje się średnie zagrożenie pożarowe, a na rzece Sękówce w okolicach Gorlic w Małopolsce obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia przed bezbraniem wód. Klimat. 6 minut po godzinie 21. Wieczór w Polskim Radiu 24. A ze mną w studiu już Paweł Wojewódka. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Od kilku dni żyjemy cenami paliw. Wiemy już, że jutro będzie drożej niż dzisiaj i jeszcze drożej niż było dwa dni temu. A może będzie taniej? No i jutro już wiadomo, że będzie drożej. Że to będzie jednak te 6.28, dzisiaj 6.22, a wczoraj było jeszcze 6.16. To różnice są kilkugroszowe, ale to tak nie zmienia to faktu, że paliwo idzie w górę no to może poszukać jakiegoś innego, ja, alternatywnego środka. Ja już od wczoraj szukam, od wczoraj yy, zajmuję się tym tematem, znalazłem etanol, rzeczywiście Brazylia, proponuję wyjechać, Brazylia jest pięknym krajem, e, 3,40, 3,30 kosztuje w złotówkach e, litr paliwa no, spirytusu napędzającego samochody. No nie jest drogo. No teraz będziemy szukali następnego takiego, którego jest bardzo dużo na Ziemi i we wszechświecie. Ma tylko jedną wadę. Robi wielkie boom. No to o tym już za chwilę. Ja tylko dodam, że dzisiaj testuję, ponieważ dzisiaj jest prymaprylis. Dzisiaj testuję... Wielkie boom? Nie. Poczucie humoru naszych prowadzących. Oceń ten żart w skali od jednego do 10, Co ile miesięcy Chemik, bo to w kontekście twojego tematu, co ile miesięcy chemik jeździ na urlop? Co dwa? CO2. Dwa. I jak? No... to tak... To... Pomówmy tak, o tak. tym. Tak, pomówmy o tym. Pomówmy o tym.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 E, te wahania są już standardem, e, więc e, zarówno w górę, jak i w dół e, dla klientów w Europie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 w tej chwili na rynku są samochody, są pojazdy, które, też inne pojazdy, jak lokomotywy na przykład, ale zostawmy na razie lokomotywy, ponieważ no, użytkownik prywatny raczej nie kupuje takich, takich rzeczy. Natomiast jeżeli chodzi o samochody, już od 10 lat w zasadzie są komercyjnie sprzedawane samochody z napędem wodorowym. Jest to w zasadzie napęd hybrydowy, gdzie, który wykorzystuje ogniwo paliwowe, które...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 Fantastyczna sprawa ten wodór, bo okazuje się, że też można wykorzystywać go do takiej klasycznej motoryzacji, że on się tak jak ta benzyna będzie spalał, ale się cały czas boję tego boom. No bo wodór ma to, to do siebie, jak się połączy z tlenem to robi rzeczywiście dużą krzywdę. Może zrobić dużą krzywdę. Zacznę od pierwszego wątku, że wodór poza ogniwami paliwowymi można też spalać w silnikach spalinowych, czyli tak jak inne paliwa, na przykład węglowodorowe. Oczywiście taki silnik wymaga pewnych modyfikacji dostosowania, ale jest to możliwe. Nawet są już produkty komercyjne, które firmy komercyjne, które takie produkty już są w stanie dostarczać. Są też badania na polskich uczelniach, gdzie polscy naukowcy e, analizują możliwość dostosowania silnika spalinowego do spalania wodoru, więc, więc to już zaczyna działać. Jedyną wadą takiego silnika jest poza mniejszą gęstością między mocą jednostkową, bo wtedy ten silnik musi pracować na niższych temperaturach. Ten wodór musi być bardziej rozcieńczony powietrzem, żeby nie emitować dodatkowych tlenków azotu, czyli tak zwanych NOX-ów. No i dlatego ma nieco niższą, niższą moc, gdyby miał, pracując na paliwie węglowodorowym. Natomiast jest to pewien kierunek. No Do... właśnie, ale w którym kierunku motoryzacja może podążyć? Ogniwa wodorowe, czyli samochody de facto elektryczne? Nie, Hy hybrydowe, hybrydowe. Hybrydowe. Samochody hybrydowe czy stary, dobry silnik spalinowy zasilany wodorem? Może tak być, natomiast ten silnik musiałby być większy albo mielibyśmy niższą moc... Prawdopodobnie też niższą elastyczność pracy, czyli niższe przyspieszenia. Dlatego sensowne byłoby um, wspomaganie takiego silnika spalinowego właśnie silnikiem elektrycznym, tak jak w klasycznej hybrydzie, tylko mielibyśmy wtedy hybrydę spalinową, którą tankowalibyśmy nie paliwem węglowodorowym, nie benzyną, nie olejem napędowym, tylko wodorem. A który z, który z systemów napędu wodorowego jest bardziej ekologiczny? Bo chyba, proszę mnie poprawić w razie czego, chyba przy tak zwanych tych ogniwach wodorowych uzyskujemy tylko parę wodną. Tak, tym produktem jest tylko para wodna, energia elektryczna i energia cieplna, którą można wykorzystać na Czyli przykład... Czyli mokre jezdnie się robią. No prawie. No tak, zgadza się. Robi się czasami kałuża pod samochodem wodorowym. Natomiast w przypadku użytkowania wodoru w silnikach spalinowych, no tutaj mamy emisję NOXów czyli tlenków azotu, no, które są jednak na czarnej liście, coś z nimi trzeba robić, no ale już w tej chwili w, samochodach spalinowy, w silnikach spalinowych też sobie radzimy z tą emisją NOXów więc... Nie jest, to, nie jest to jakaś duża przeszkoda, żeby jednak te spaliny były doczyszczone. Rozmawiamy na razie o tych tak zwanych plusach, no ale są minusy tego całego przedsięwzięcia, a mianowicie koszty, prawda, bo wodór trzeba pozyskać. Podobno Francuzi znaleźli jakieś bardzo duże pokłady yy, na dużych głębokościach wodoru i Francja Według informacji agencyjnych może stać się taką, takim miejscem jak yy, yy, półwysp Arab, arabski, tylko że nie ropa, a wodór. To jest raz, no mamy bardzo dużo wody, możemy elektrolitycznie, prawda? tylko że pewien tutaj taki kluczyk istnieje nieprzyjemny, a mianowicie ceny. Tak, no to jest ten największy minus. Koszty, czyli ekonomia, czyli ceny. Nie jest to technologia w tej chwili tania. Jeżeli chodzi o wytwarzanie wodoru i pozyskiwanie go, no ten wodór wydobywany z ziemi, czyli tak zwany biały wodór, o którym pan redaktor mówił we Francji, Pożyjemy, zobaczymy. Na razie to są deklaracje, zobaczymy czy... Ja ten, opieram się o informacje agencyjne. Czy ten, czy, ten, czy ten wodór będzie wydobywany w ilościach masowych. Wyobrażam sobie, że on będzie zanieczyszczony, czyli trzeba będzie go doczyścić, żeby on nie uszkodził ogniw paliwowych. Zobaczymy. Na razie, na razie jest to jeszcze ciekawostka informacyjna. Wodór można uzyskiwać w różny sposób. Najbardziej sensownym, sensowną metodą wytwarzania wodoru, pozyskiwania wodoru jest jednak pozyskiwanie z nadwyżek odnawialnych źródeł energii. Już, już Co nawet, to znaczy? To znaczy? Nawet w Polsce mamy takie sytuacje, że w miesiącach letnich już często... Może nieczęsto, no kilka dni w roku słyszy się o wyłączeniach farm fotowoltaicznych, ponieważ mamy słoneczne, wietrzne dni, kiedy elektrownie słoneczne, elektrownie, turbiny wiatrowe produkują duże energii, jednocześnie pracują, pracuje energetyka zawodowa, czyli elektrownie węglowe czy gazowe. Tej energii robi się więcej niż jesteśmy w stanie odebrać, więc takim, taką automatyczną metodą zbilansowania tej energii jest odłączenie najprostszej najprostszej ścieżki, czyli, czyli odnawialnych źródeł energii, farm fotowoltaicznych na przykład. No i wtedy indywidualnych mamy, prosumentów no też indywidualnych się też zdarza. Też się zdarza, natomiast indywidualny prosument strasznej afery nie zrobi z tego powodu, natomiast firmy, które inwestują w farmy fotowoltaiczne, no ponoszą już koszty, że ta energia jest niewykorzystywana. Nie i można sobie wyobrazić, że taka niepotrzebna nikomu energia elektryczna z takiej wyłączonej farmy fotowoltaicznej mogłaby być przekierowana do elektrolizerów i w, tej, w ten sposób można by było zmagazynować tę energię do postaci wodoru. Czyli elektroliza wody. Elektroliza wody, tak. Elektroliza wody, czyli potrzebna jest nadwyżka energii OZE, i to by też dobrze zadziałało na stabilizację systemu energetycznego, ponieważ elektrownie zawodowe strasznie nie lubią, jeżeli im z boku ktoś w sposób niestabilny produkuje energię, bo zakłóca to ich pracę. E, dlatego tu pogodzilibyśmy odnawialne źródła energii i energetykę zawodową właśnie przez takie magazynowanie wodoru. E, tu może powstać pytanie, dlaczego magazynować energię z tych nadwyżek odnawialnych źródeł energii w postaci wodoru, a nie w bateriach. E, no baterie są za, za drogie, za ciężkie zbyt kosztowne i one pozwalają na magazynowanie w tej chwili w cyklach dobowych. Natomiast taki wodór można by było zmagazynować w cyklach sezonowych, czyli wyprodukować, wykorzystać te nadwyżki w lecie i wykorzystywać je w zimie, tak jak no, robimy przetwory. Tak? No, no tak, ale ten wodór się spręża, trzeba go sprężyć i jakie to są ciśnienia? W motoryzacji We, mamy... Westchnął pan. pan tak, no, wysokie ciśnienia. Mamy, Jak wysokie ciśnienia? Bardzo wysokie. Mamy dwie dwa standardy w motoryzacji, stosowane w motoryzacji. E, pierwszy standard dla samochodów ciężarowych, dla autobusów to jest standard 35 megapaskali, czyli e, bliżej powiem, przekładając te MPa, to jest jakieś 350 atmosfer. Dużo. Natomiast w samochodach osobowych jeszcze więcej, 70 MPa, czyli 700 atmosfer. Czyli to są naprawdę wysokie, wysokie ciśnienia, wymagające specjalnych zbiorników. No musimy pilnować tego wodoru, żeby to ciśnienie i ewentualne ubytki tego ciśnienia, wycieki, no nie spowodowały jakiegoś problemu. Tego bum no nie straszmy tak tym bum, to nie jest tak łatwo spowodować bum, to wszyscy widzimy jeżeli pan redaktor mówi o tym bum, wszyscy, może nie wszyscy, ale połowa słuchaczy teraz widzi oczami wyobraźni E, sterowiec e, e, Hindenburga, tak, Góra. więc... Ale tam nie było bum, tam było e, ogień, Tam był ogień, który spalił powłoki jedwabne, więc wodór tylko się dołożył do tego, natomiast tam był inny problem. E, nie, to jest technologia stosunkowo bezpieczna. Oczywiście ona może być niebezpieczna, jeżeli się nie przestrzega pewnych reguł. Tak samo jak użytkowanie prądu elektrycznego w prywatnych domach też może spowodować duży problem, jeżeli no, tak. nie spełniamy standardów, więc... No tak, ciężko wkładanie so... wkładanie palca wskazującego do gniazda. Dokładnie, zdarzają się, wypadki, jeżeli, zdarzają się wypadki, jeżeli ktoś ulegnie jakiejś jakiej szkodzie ze względu na prąd elektryczny, to nie oznacza, że musimy zrezygnować z tej technologii, tak? Więc tutaj z Wadorem jest podobnie. Jeżeli nauczymy się go stosować, jeżeli będziemy przestrzegali odpowiednich procedur, reguł, to on jest... Tak jak każde inne źródło energii. Może być niebezpieczny, ale jeżeli będziemy do tego dobrze podchodzili, będzie nam służył. Spojrzałem na ceny. No, okazuje się, że ceny y, paliwa wodorowego w stosunku do cen paliwa klasycznego, czyli do benzyny, są porównywalne dzisiaj. Mm, tak? Tak. Nie. Wodór tak? kosztuje w okolicach 69 zł za kilogram. I można przejechać 150 kilometrów, mniej więcej. Mm, no... W... To jest za kilogram. No, przyjmijmy, przyjmijmy, że na kilogramie można w samochodzie osobowym przejechać, no powiedzmy mniej, 100 kilometrów. 150 oczywiście można, ale trzeba mieć dużo szczęścia, dobrą trasę, pogodę, więc specjalne warunki. Natomiast tak średnio to jest około kilogram wodoru na 100 kilometrów. Yy, czy na benzynie za 70 zł przejedziemy 100 kilometrów, chyba więcej? Nie, dzisiaj to nie przejedziemy, ale jeszcze nie tak dawno. Jeszcze nie Spoko tak dawno? Tak, spokojnie tak, tak. Ale... Ja już nie mówię o LPG, no bo to jest zupełnie inna, <słuch> <słuch> inna, inna ale ja mówię o benzynie. No pomału, moż... no tak, to się może okazać, że właśnie, no, to właśnie na tym postęp polega, tak, że te nowe technologie nie pojawiają się dlatego, żeby było ciekawiej i żeby naukowcy mieli co robić, tylko dlatego, że istnieje realna potrzeba. No w tej chwili taką potrzebą może być dociskanie, zaciskanie pasa dla wszystkich konsumentów energii, konsumentów paliwa. No i nagle się okaże, że te mało ciekawe technologie, które wydawały się jeszcze niedawno drogie, mogą się okazać e ciekawe w sensie ekonomicznym. Znaczy, jedyna, jedyny problem to jest lobby naftowe, które... W momencie, kiedy okaże się, że z tym wodorem nie jest tak źle, że można go wyprodukować, że można go przechować, że jest technologią bezpieczną, no na razie bardzo drogą, nie będę mówił. Te samochody kosztują, one naprawdę kosztują, napędzane Nie Nie straszy pan. Nie, nie, no nie straszy. Straszy pan. Nie chcę wymieniać tutaj przykładów. Nie możemy wymieniać dlatego nie mogę powiedzieć. 300-350 tysięcy. Można samochód bez przebiegu, czyli oferowany przez dealer. Za dwuletni, nie nowy, tylko dwuletni, no za 150-180. Tylko, że nie ma gdzie zatankować, bo tych Też pan straszy, panie redaktorze. Można zatankować. W dużych miastach mamy już, tak jak powiedziałem, od kilku, w zależności czy stacjonarne, czy mobilne stacje tankowania, kilka stacji w największych miastach, dodatkowo te mobilne, Myślę, że ponad 10 stacji się znajdzie No i one rosną, ta liczba rośnie. To nie jest tak, że to jest stabilna liczba. One, one powstają. Podobno jest program, że największy prawda, dystrybutor paliw w Polsce i producent też nie chce wymieniać. Oczywiście nie wymieniamy. E, właśnie, Ale on... do... 30 roku ma rozbudować ilość stacji. ilość stacji zajmuje już, zajmuje się technologiami wodorowymi, ale też myśli, żeby z tego wodoru później kosztem kolejnych porcji dodatk dodatkowej energii produkować paliwa alternatywne, które można by było spalać w zwykłych silnikach spalinowych. Panie doktorze, dziękuję serdecznie. Nie było wielkiego boom, na szczęście. Doktor inżynier Piotr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 Minęła 21.30. Damian Szpyra. Zapraszam. Konstytucja nie wymaga od sędziów Trybunału Konstytucyjnego złożenia ślubowania przed prezydentem. Mówił o tym w TVP-info sędzia Trybunału Stanu Przemysław Rosati. przewodniczący Rady Adwokackiej uważa, że ta kwestia powinna zostać uregulowana ustawą. Prezydent nie ma sprawczości w zakresie nadawania statusu sędziego. Tłumaczył Przemysław Rosati. Konstytucja nie przewiduje żadnej roli prezydenta. Konstytucja nie wymaga, aby wybrany sędzia Trybunału Konstytucyjnego składał ślubowanie. Konstytucja odsyła do ustawy w odniesieniu do uregulowania organizacji Trybunału Konstytucyjnego i trybu postępowania przed Trybunałem. Prezydent przyjął dziś ślubowanie od dwojga wybranych przez Sejm sędziów Magdaleny Będkowskiej i Dariusza Szostoka. Nie wiadomo, jaką decyzję podejmie Karol Nawrocki w odniesieniu do pozostałej czwórki sędziów. Donald Trump groził wstrzymaniem dostaw broni dla Ukrainy, informuje dziennik Financial Times. Amerykański prezydent chciał w ten sposób wywrzeć presję na europejskich sojusznikach, by ci zaangażowali się w odblokowanie cieśniny Ormus. Trump postawił na szali przyszłość programu PURL, czyli inicjatywy NATO dotyczącej zakupu uzbrojenia dla Ukrainy finansowanej przez państwa europejskie. W sprawie interweniował sekretarz generalny Sojuszu Mark Rutte, który przekonywał europejskie kraje do wydania oświadczenia o zaangażowaniu w pomoc USA. 19 marca Francja, Niemcy i Wielka Brytania zadeklarowały, że są gotowe do zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi na Bliskim Wschodzie. Ceny paliw na stacjach cały czas będą się wahać, ostrzega minister energii Miłosz Motyka. Szef resortu podsumował aktualną sytuację na rynku surowców energetycznych. W jego ocenie przyjęte przez rząd mechanizmy osłonowe są skuteczne. Obniżką akcyzy i VAT-u objęto benzynę i diesel. Pytany o to, co dalej z LPG, minister Motyka zapowiedział, że na razie nie przewiduje żadnych działań, choć nie wyklucza takiego kroku w przyszłości. Podjęliśmy taką decyzję w zakresie tego mechanizmu osłonowego, bo on dotyczy przede wszystkim tych paliw, które ewidentnie są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 Wielkanocne zakupy będą bardziej kosztowne niż rok temu. Podwyżki cen najbardziej są odczuwalne w przypadku warzyw mięsa wołowego i czekolady. Krajowe warzywa zdrożały średnio o 6%, a importowane są droższe o 1 trzecią. Mówi analityk Jarosław Sadowski z firmy Rankomat.pl i dodaje, że droższe są nie tylko warzywa.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 Wieczór w polskim Radiu 24. 33 minuty po godzinie 21. Prezydent Karol Nawrocki przyjął ślubowanie dwojga z sześciorga nowo powołanych sędziów trybunału konstytucyjnego. I od tego zaczniemy stan dnia. Dzień to jest wieczór w Polskim Radiu 24. Czterech pozostałych sędziów wybranych w marcu do Trybunału Konstytucyjnego wysłało z kolei pisma do prezydenta z prośbą o wyznaczenie daty przyjęcia ich ślubowania. Wśród nich są Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda oraz Anna Korwin-Piotrowska. Dziś ślubowanie wobec prezydenta Karola Nawrockiego złożyli Dariusz Szostek i Magdalena Będkowska. To dwoje z sześciorga sędziów wybranych 13 marca przez Sejm oraz zaakceptowało przez prezydenta. Przy, z nami już w programie jest profesor Sławomir Sowiński, politolog. Dobry wieczór, panie profesorze. Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór państwu. Panie profesorze, prezydent Karol Nawrocki dzisiaj przyjął ślubowanie dwojga z sześciorga organowo powołanych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Jak, pańskim zdaniem, rozumieć tę wybiórczość? No, myślę, że właściwie ten korowód czy zamieszanie w koło. Trybunału Konstytucyjnego trwa już niestety 11 lat. Zaczęło się od niefortunnej decyzji Platformy Ołatelskiej, żeby wybrać dwóch nadmiarowych sędziów w roku 2015, a potem PiS, że tak powiem, podjął ten osobliwy korowód taniec i właśnie widzieliśmy już wszystko. Widzieliśmy sędziów gdzieś, prawda, mianowanych czy o świcie, od których prezydent przyjmował duda, ślubowanie, widzieliśmy no właśnie wybieranych nad programowo sędziów widzieliśmy niedrukowane wyroki Trybunału Konstytucyjnego. W tym sensie, no, można powiedzieć całym smutkiem, żalem,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 Zbigniew Bogucki, posłuchajmy. No to za chwilę mam nadzieję, że usłyszymy. To wróćmy jeszcze, panie profesorze, do pozostałego, pozostałej czwórki sędziów, którzy nie złożyli tego ślubowania. Jak opinia publiczna może postrzegać pozostałą czwórkę, skoro prezydent przyjął dwa, dwie osoby, a pozostałej czwórki nie? No to jak ci sędziowie mają być teraz postrzegani? Myślę, że opinia publiczna przyzwyczaiła się już do chaosu, który panuje w związku, znaczy wokół Trybunału, i chyba niespecjalnie całą tę sytuację rozumie, i niespecjalnie się już w tę sytuację, że tak powiem, jakoś zagłębia. W związku z tym, jakkolwiek to by no źle brzmiało, chyba niespecjalną też uwagę będzie do tego,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 to nie wydaje mi się, żeby tak się stało. To ja tylko przypomnę, że czterech sędziów wybranych w marcu do Trybunału Konstytucyjnego wysłało pisma do prezydenta z prośbą o wyznaczenie daty przyjęcia ich ślubowania. Proszę posłuchać sędzi Anny Korwin-Piotrowskiej, która znalazła się właśnie w tej czwórce, która nie złożyła, nie została zaproszona do Pałacu Prezydenckiego. Zgodnie z ustawą, sędziowie wybrani przez Sejm, sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, nie ślubują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 Przed zgromadzeniem narodowym. Jak pan to teraz widzi? No bo trudno sobie no. chyba wyobrazić, że pan prezydent zmieni zdanie i zaprosi pozostałą czwórkę. No to jest oczywiście pytanie do, do prawników. Ja tylko pamiętam jednak, że, że prawo wyraźnie stanowi, że sędziowie składają te, to ślubowanie wobec prezydenta i chociaż tu prezydent rzeczywiście pełni funkcję, no taką można powiedzieć ceremonialną, no to jednak jest wpisane w tę ceremonię. To trochę tak jak analogicznie, prawda, ze ślubowaniem małżeńskim, prawda. Małżonkowie sami sobie, można powiedzieć, ślubują, ale jednak ślub jest ważny, kiedy on się dokonuje na gruncie prawa państwowego w obliczu urzędnika stanu cywilnego, na gruncie prawa kościelnego w obliczu świadków i, i duchownego. Tu mamy mi się dokładnie taką samą analogię, więc w tym sensie chociaż Powiadam zachowanie, czy decyzja pana prezydenta jest dla mnie kompletnie niezrozumiała i taka zasmucająca. Ja myślę, że też w dłuższej politycznej takiej perspektywie jest dla niego po prostu niekorzystna. To jest, to jest decyzja, która będzie raczej osłabiała jako utrwód polityczny. No to z drugiej strony wydaje się, że tutaj zapis prawa jest bardzo jednoznaczny, że naród w tej sytuacji reprezentuje nie zgromadzenie narodowe, nie marszałek Sejmu, nie marszałek Senatu, tylko prezydent i, no i że teraz próba obchodzenia tego no będzie dalszym, że tak powiem, brnięciem w jakiś chaos, z dalszym osłabianiem autorytetu tej instytucji, choć właściwie już tutaj nie bardzo jest to osłabiać. Była szansa, żeby dzisiaj, czy w tych dniach zaczęła się naprawa, że tak powiem, autorytetu i powagi Trybunału Konstytucyjnego, ale widać panu prezydentowi na tym zależy. To panie profesorze, jeszcze kończąc ten wątek, pojawił się, pojawiła się taka sugestia, może reset konstytucyjny, może wyjść od jakiegoś zera na nowo powołać Trybunał Konstytucyjny. No, pojawiają się również pytania, kto miałby za ten reset odpowiadać i czy wybralibyśmy odpowiednio resetujących? No właśnie, tu, tu wydaje mi się, że jakby w obecnej sytuacji politycznej jest to niemożliwe. Naród, my wyborcy musimy na nowo, jak się wydaje, dokonać tego rozdania politycznego, wybrać jakąś nową większość parlamentarną i to wtedy dopiero będzie można do tej, kwestii, do tej kwestii jakiegoś resetu, nie tylko dotyczącego Trybunału, ale w ogóle prawda, działania instytucji państwa wróci, bo to też jest oczywiście pytanie o kwestię nie wiem, ISP Sądu Najwyższego, czy regulatorów mediów i tak dalej, więc na pewno taki rezent jest potrzebny, ale najpierw my, naród wyborcy, musimy chyba jakby ponownie wybrać jakąś, jakąś większość, no mówię, że inną, ale po prostu potrzebna jest nowa większość, czy inne rozdanie polityczne z nowym mandatem i wtedy być może, i wtedy być może będzie szansa na jakieś naprawę, Prawa Instytucji Państwa. I tutaj pojawia się ciekawy sondaż. Sondaż, który Oczywiście, gdyby wybory odbyły się w najbliższą e, niedzielę, to wprowadziłby ciekawe zamieszanie. Mianowicie Koalicja Obywatelska e, ma wynik e, nieco ponad 31%, Prawo i Sprawiedliwość e, prawie 23,5%. Podium zamyka Konfederacja, która uzyskałaby ponad 12,5%. No i jak tak zliczono wszystkie partie, zliczono głosy e, miejsca w parlamencie, no to eksperci doszli do wniosku, że Koalicja Obywatelska razem z Lewicą i z PSL-em musiałaby znaleźć jeszcze jednego koalicjanta, którego um, um, mogłaby, dzięki któremu mogłaby uzyskać większość, ale podobnie Prawo i Sprawiedliwość. Oprócz Konfederacji Konfederacji Grzegorza Brauna również musiałaby znaleźć tutaj e, dodatkowego koalicjanta. No i teraz pytanie, dwa pytania w jednym. Czy wyobraża pan sobie koalicję, na przykład e, Koalicję Obywatelską razem z Konfederacją i czy wyobraża pan sobie koalicję, w której jest Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja Konfederacja Grzegorza Brauna i PSL na przykład. To wszystko zależy od tego też, kto będzie, że tak powiem, kierował przede wszystkim prawem i sprawiedliwością w roku 2027. Bo no wiemy, kto jest maszynistą. Jeżeli, no właśnie, jeżeli tym, tym maszynistą będzie no de facto Jarosław Kaczyński to wydaje mi się, że koalicja PiS-u z psl jest niemożliwa. Natomiast gdyby tam nastąpiła jakaś zmiana, że tak powiem, pokoleniowa zmiana maszynistów, zmiana steru politycznego, to wtedy mogą się pojawić zupełnie nowe, tak powiem, Zjedziemy. rozdania polityczne w ogóle na scenie politycznej. Ale generalnie ja powiedziałbym tak, jakkolwiek no, ja jako politolog bardzo uważnie śledzę sondaże i sądzę, że no, są robione z najwyższą starannością, to nie czytałbym dzisiaj tych sondaży z taką aptekarską, dokładnością do tego, że one nie mierzą naszych, że tak powiem preferencji wyborczych tylko, czyli jakby tego na kogo bylibyśmy gotowi tak naprawdę zagłosować w dniu wyborów, tylko tak naprawdę no, one mierzą nasze dzisiejsze poglądy, nasze dzisiejsze przekonania polityczne, które jednak wraz ze zbliżaniem się wyborów, wraz z tym, się do urny zbliżali, będą się jakoś zmieniały. Więc ja bym czytał te, te sondaże jednak no, z pewnym takim powiedziałbym jednak przybliżeniem. I to, co chyba widać najwyraźniej we wszystkich sondażach, i to jest taka tendencja, która się od mniej więcej roku utrzymuje, mm -hmm. to fakt, że zsumowany wynik Platformy i PiS-u jest właściwie coraz niższy. Jest już wyraźnie niższy niż 60%. Co mówi wyraźnie, że los, tak powiem, władzy po roku 27 rozstrzygnie się w tym trzecim polu poza Platformą i, yy, i PIS-em. Znaczy oczywiście PIS i Platforma prawdopodobnie, znaczy PIS i Końca Ołotelska. Jedno, jedno z tych grupowań będzie, będzie filarem przyszłej koalicji, ale ale samo nie będzie rządziło, prawda? Więc Czyli dobrze rozumiem, panie profesorze, dziś... panie profesorze, dobrze rozumiem, bo kiedyś mówiło się o tym, że grozi nam Sejm dwupartyjny. Rozumiem, tak. że z najnowszych sondaży tak. wynika i z tej tendencji, którą pan obserwuje, tak. że to raczej nam nie grozi. To ja zapytam inaczej. To grozi nam powrót na przykład do lat 90, kiedy było mnóstwo małych partyjek? Nie, nie, nie. Mamy próg wyborczy i ten pięcioprocentowy próg wyborczy tutaj ogranicza, moim zdaniem, funkcjonalnie liczbę partii do pięciu, maksymalnie 6 które mogą się znaleźć, znaleźć w Sejmie. Ja tylko chcę powiedzieć, że to, co w tej chwili chyba najciekawsze, najważniejsze, dzieje się po pierwsze rzeczywiście w konfederacji czy między oboma konfederacjami, to znaczy to jest taka powiedziałbym trochę pojedynka rywalizacja między no, jednak skrajnym, radykalnym, nieakceptowalnym takim formatem politycznym, z mojego punktu widzenia akceptowalnym, jaki proponuje Grzegorz Braun i jednak bardziej taką cywilizowaną formą prawicy narodowej, jaką proponują y, konfederacji od Krzysztofa Bosaka i Sommermensena i ten pojedynek jest tu bardzo istotny między nimi. Po drugie, bardzo ważne jest też na przykład jakie notowanie będzie miała taka partia, jak PSL, tak? Bo jeżeli PSL powtórzy przynajmniej częściowo ten swój sukces z roku 2023, jeżeli się znowu zmobilizuje i znowu, że tak powiem, to będzie 7, 8, 9% w przyszłym roku, to to może być wynik na miarę, że tak powiem, no, przeważający szale tego, kto będzie, kto będzie rządził. Tutaj moim zdaniem są w tej chwili jakby podstawowe dylematy, podstawowe pytania. Oczywiście też jest ważne, co się wydarzy wewnątrz PiSu, u czy premier Mateusz Morawiecki pogodzi się z no, taką jednak funkcją osoby, powiedzmy trochę z drugiego rzędu pis taką funkcję osoby, która tylko będzie ocieplała w pewnym sensie wizerunek księsa Oczanka, czy jednak postanowi pójść na swoje, powalczyć o podmiotowość, o samodzielność, prawda, i zaproponuje na przykład jesienią jakąś własną formułę polityczną. To są te pytania, przed którym dzisiaj stoimy i na te pytania, no w żaden sposób te sondaże, które śledzimy odpowiedzieć, odpowiedzieć no nie mogą, tak? no, bo, Częściowo, bo... panie profesorze, na to pytanie odpowiada sam Jarosław Kaczyński w rozmowie w programie magazyn Anity Gargas. Pytany Właśnie o premiera Mateusza Morawieckiego mówił tak: w tle był premier Morawiecki, którego dążenia do powrotu na to stanowisko, czyli premiera jest zupełnie naturalne, jego zasługi niepodważalne, no ale my mamy główny zasób elektoratu na prawo, tam nie jest popularny, tak to można powiedzieć. Cytuję za czysta polityka .pl. No tak, to jest punkt widzenia prezesa Kaczyńskiego, ale no to, jest, to jest pytanie, czy czy premier Morawiecki jest już osobą, jakby gdzieś na tyle politycznie dojrzałą, albo jego ambicje polityczne, aspiracje są tyle dojrzałe, żeby w taki sposób no, bezkrytyczny albo, albo, albo krytyczny, ale jednak lojalny podporządkować się tej, tej decyzji właśnie Breza Kaczyńskiego? Czy na przykład, tak jak w roku, to już głęboka historia, 2000 pierwszym Donald Tusk, po tym jak przegrał wybory Unii Wolności z Brężanem Garemkiem, po prostu zebrał kilku czy kilkunastu swoich najbliższych współpracowników, wyszedł z y, Unii, y, to była już... Y, y, y, tak, u Wyszedł z niewolności i stworzył Platformę obywatelską, prawda? Pytanie, czy, czy Mateusz Morawiecki jest właśnie na takim etapie swojej kariery politycznej, no to już nie jest to nie jest polityk oczywiście stary, ale to już jest też polityk mający swoje lata, myślę o Mateuszu Morawieckim. No i też mający na... pewnie jakieś zaplecze, w sensie yy, rozpoznawalność. Ta, i doświadczenie, i, i... rozpoznawalność, siedem, a był premierem, więc to jest ten kapitał polityczny, który no, stawia pytanie, czy nie czas się jakoś próbować usamodzielnić politycznie. Tak? Czy to to jest, może, to jest myśli... Panie profesorze, a to spotkanie dzisiaj w wiasiące, gdzie spotkał się na debacie razem z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, gdzie mieliśmy do czynienia naprawdę z merytoryczną debatą. Może ona tak, świata tak. nie zmieni, ale przyznam, że nawet pojawiły się takie komentarze, że w pewnym momencie sala zaczęła się denerwować. Nie dlatego, że nie podobała się treść, ale dlatego, że że e, zaczęły się pewnego rodzaju takie słowne przepychanki. No i e, jak się okazało, e, do, sala domagała się po prostu powrotu do merytorycznej dyskusji. To, tak, to, to wręcz tak. bardzo, bardzo pozytywne. Bardzo ważne spotkanie, bardzo ważne wydarzenie. Myślę, że obydwaj jego bohaterowie, Władysław Kośniak-Kamysz i premier Mateusz Morawiecki, po pierwsze próbowali się poprzez to spotkanie jakoś upodmiotowić, właśnie Mateusz Morawiecki na gruncie PiSu, natomiast premier Pośnianka kamysz na gruncie koalicji rządowej Pokazać, że są jednak inni, że chcą się wyróżnić dla takiego no, trochę rytualnego, że tak powiem, pojedynku między, mówię, mówię bardzo delikatnie, między koalicją a, a opozycją. Chcieli pokazać, że można wspierać się twardo, ale właśnie merytorycznie, że są pro-państwo pro ja, ja myślę, że to spotkanie dzisiejsze to jest też takie trochę sądowanie różnych nowych możliwych układów, konstelacji takiej nowej geometrii e, politycznej, która by trochę wychodziła poza, e, poza logikę podziału K.O. E, myślę, że, e, że jesienią będą podejmowane te kluczowe decyzje. Właśnie Mateusz Morawiecki będzie decydował e, czy będzie z pisem, czy będzie szedł obok pis do wyborów ludowych, Będą decywali, prawda, w jakiej formule pójdą. I do jesieni będzie taki czas sądowania różnych, właśnie y, możliwych scenariuszy, różnych możliwych układów, różnych możliwych geometrii politycznych. I takie spotkania, jak dzisiaj, wiesiące, one służą temu, żeby opinii publicznej takie nieoczywiste. Powiedzmy, scenariusze, jak na przykład być może jakaś współpraca ludowców z y, bardziej taką umiarkowaną czy centralną częścią PiSu, żeby takie scenariusze po prostu, no jakby to powiedzieć, suflować, sugerować i badać, jak na nie działa, jak na nie reaguje opinia publiczna. Myślę, że trochę też temu były, były poświęcone, było poświęcone to, to dzisiejsze. Bardzo ciekawe, zgadzam się, nieoczywiste. No i takie dość zaskakujące w swojej merytoryczności spotkanie. Panie profesorze, a jak postrzegać w tym momencie Samo polskie stronnictwo ludowe. Z jednej strony no, wyjście trochę jakby naprzeciw tej propozycji prezydenta Safe 0%. Potem dzisiaj przyjęcie ślubowania od jednego z sędziów, który był wskazany właśnie przez PSL. Teraz to spotkanie z Mateuszem Morawieckim, byłym premierem. To pytanie, czy, czy to może PSL-owi jest bliżej w stronę pałacu prezydenckiego, w stronę tej umiarkowanej, prawicy. Czy, czy Donald Tusk dalej może polegać na, na swoim koalicjancie? Znaczy, ja myślę tak, że y, akurat chyba relacje między PSL-em a Pałacem Prezydenckim w ostatnim czasie się, się popsuły. Myślę, że, że jednak PSL trochę się zawiódł mm. tym wetem prezydenta wokół Seyf. Natomiast generalnie PSL rozumie, że żeby choć częściowo powtórzyć swój sukces z roku 23, musi wyjść z cienia Koalicji Obywatelskiej, tak, bo jeśli popatrzymy na PSL, damy z kilku bardzo takich dynamicznych, zdaniem merytorycznych ministrów, sam minister Kosiniak kamysz minister Klimczak, minister Motyka, dlatego że ich Sukcesy idą tak naprawdę na rachunek w gruncie rzeczy koalicji obywatelskiej. Prawda? Myślę, że nawet część czy wyborców w ogóle się nie orientuje, że mister Kimczak czy Motyka to są politycy psl Więc PSL musi w tej chwili zacząć się odróżniać, mówić, jesteśmy ludowcami, a nie yy, taką koalicją tak. tak, W związku z tym ano, nie da się inaczej politykę odróżnić, jak wchodzić pewien też konflikt, w pewną rywalizację, w pewną, powiedzmy, polaryzację. I ludowcy to w tej chwili właśnie próbują próbują robić, ale ostatecznie to jest moim zdaniem też w interesie koalicji, dlatego, że koalicja obywatelska nie stworzy w roku 27 rządu bez PSL-u, bez tych 20-30 posłów PSL-u i tak naprawdę ostatecznie w interesie Donald no, Tuska jest to, żeby dzisiaj PSL-owcy trochę, że tak powiem, no, marudzili, żeby trochę właśnie się odróżniali, żeby żeby trochę kontestowali nawet koalicję rządzącą. To ostatecznie jest w jej interesie. Panie profesorze, w tym samym wywiadzie, o którym Miałem prezes Jarosław Kaczyński mówi, postanowiliśmy zapobiec procesowi pożerania naszego elektoratu przez Konfederację. PiS nie widzi możliwości koalicji z Konfederacją, woli, że tak powiem, wystawić Przemysława Czarnka i w ten sposób odzyskiwać ten elektorat, który, no ja przypomnę, Konfederacja w najtym sondażu, na, na, o, o którym wspominałem, United Surveys dla wirtualnej Polski, 12,6%. Nie no, wiadomo, że w idealnym świecie politycznym jakakolwiek koalicja to jest dla, dla, dla większej partii, a jeszcze dla partii mniejszej, to jest zawsze scenariusz gorszy, to jest zawsze scenariusz trudniejszy. Dzisiaj prezes Kaczyński może się przyglądać, czy może jeszcze pół roku temu przyglądał się być może z taką dużą satysfakcją, kłopotą koalicji Donalda Tuska, kłopotą Donalda Tuska w jego koalicji. Dzisiaj te kłopoty są mniejsze. Prezes Kaczyński zdaje sobie sprawę oczywiście z tego, że im będzie miał silniejszych koalicjantów po roku 27 to będzie trudniej rządzić. To jest oczywiste. A ktoś sensie... jest zdolny do koalicji, Pańskim zdaniem, Panie Profesorze? To jest bardzo, bardzo trudne. Moim zdaniem, moim zdaniem prezydent Kaczyński chyba zrobił wszystko, żeby odstraszyć potencjalnych koalicjantów do tego, żeby z nim współpracowali. Natomiast być może jego następcy no, będą mieli tutaj jakieś szersze pole do działania. Ale krótko rzecz ujmując Oczywiście Przemysław Czarnek dzisiaj jest po to, żeby przejąć jak najwięcej wyborców Konfederacji z powrotem pod skrzydła PIS-u i to jest w polityce dosyć oczywiste, ale ostatecznie to wyborcy zdecydujemy. Jeżeli Konfederacja dostanie kilkanaście procent głosów, to z całą pewnością, z całą pewnością koalicja PiS-Konfederacja powstanie. Pytanie tylko, czy to wystarczy. No właśnie i czy trzeba będzie szukać gdzie indziej i czy tutaj część, nie wiem, posłów Grzegorza Brauna, przynajmniej bez być może Grzegorza Brauna taką koalicję poprze. To są wszystko rozważania, które są, które są przed nami. Przed nami jeszcze ponad rok czasu to jest maraton w takiej bieżącej polityce, która jest bardzo zmienna, jednodniowa, w której różnego rodzaju burzy polityczne trwają trzy dni, prawda? To to półtora roku, to jest właściwie wieczność i w związku z tym trzeba po prostu się uzbroić trochę w cierpliwość i myślę, że w tej chwili głównie chodzi o to, budowania takich pozycji trochę wyjściowych, takich pozycji startowych. No i jak powiedziałem też sądowanie różnych scenariuszy, różnych wariantów, różnych układów, badanie jak na nie reaguje opinia publiczna. Na tym jesteśmy w mniej więcej etapie. Polityczna, merytoryczna rozmowa dzisiaj w Jasiące. To nie jest pryma Aprilis, proszę państwa. Profesor Sławomir Sowiński, politolog, był gościem Polskiego Radia 24. Panie profesorze, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję, dobranoc, kłaniam się. Spokojnej nocy, do usłyszenia. My wracamy już niedługo. Reklama.